5. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualność jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. To najważniejsze święto chrześcijan. Wielkanoc. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. To kolejne wezwanie do nawrócenia, ocenia teolog profesor Marcin Wysocki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Każde święta powinny być wyjątkowe. Wyjątkowe właśnie w tym aspekcie tego nawracania. Na nowo przeżywania, odkrywania tego wszystkiego, co dzieje się w życiu i na co dzieje się w życiu Kościoła. Przecież święta, to jest wspomnienie męki, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa. Chrystusa, czyli tych wydarzeń, które miały przynieść pojednanie Boga z ludźmi. To, co zostało zerwane przez grzech pierwszych ludzi, potem przez grzech każdego z nas. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to najstarsza uroczystość w Kościele Katolickim.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 jak wojna, niesprawiedliwość, izolacja między narodami i państwami. Nie pozwólmy, by nas sparaliżowały. Dziś papież odprawi o 10.30 msze na Placu Świętego Piotra, następnie w południe wygłosi orędzie wielkanocne i udzieli tradycyjnego błogosławieństwa Urbi et Orbi dla Rzymu i całego świata. A pokój, o który apelował papież wciąż jednak nie gości na Bliskim Wschodzie. Iran po zapowiedziach kolejnych ataków Izraela i USA sam także uderza. Po ataku dronów płonie kompleks petrochemiczny w Kuwejcie. Są znaczne zniszczenia i straty, ale sama rafineria informuje, że nie ma doniesień o ofiarach. Wcześniej Iran zaatakował w Kuwejcie jeszcze jedną rafinerię, elektrownię, a także instalację do odsalania wody morskiej. Z kolei Izrael zamierza zbombardować przejścia graniczne Libanu z Syrią, bo uważa, że właśnie tam tędy sponsorowany przez Iran Hezbollah przemyca broń. Masna to główne przejście graniczne między Libanem a Syrią, mniej więcej w połowie drogi między Bejrutem a Damaszkiem. Autostradę, która do niego prowadzi, Izrael również zamierza zbombardować. W ciągu ostatnich dni armia izraelska atakuje już nie tylko południe Libanu i południowe dzielnica Bejrutu, ale też położoną wzdłuż granicy z Syrią Dolinę Beka, która też jest częściowo kontrolowana przez Hezbollah. Przez ostatni miesiąc z przejścia granicznego w Masna korzystało około 10 tysięcy osób dziennie. Głównie Syryjczyków uciekających do swojego kraju przed wojną w Libanie. Syria jest dotąd jedynym krajem, którego właściwie nie dotknęła wojna amerykańsko-izraelsko-irańska. Z Bejrutu dla polskiego radia Mila Rashid -Schenhab. Nowy sposób zwalczania wrogich dronów od dziś ćwiczyć będzie Finlandia. Chodzi o wykorzystanie okrętów marynarki wojennej i ostrzelanie bezzałogowców z dział okrętowych. Próbny ostrzał będzie prowadzony na wodach Zatoki Fińskiej od dziś do czwartku, stąd wydane ostrzeżenia dla mieszkańców regionu oraz przepływających statków i łodzi. Ćwiczenia to odpowiedź rządu w Helsinkach na ostatnie incydenty związane z obcymi dronami, które naruszyły fińską przestrzeń powietrzną. To są aktualności Jedynki. Wyjątkowa dla naszej najnowszej historii rocznica. Dokładnie 37 lat temu zakończyły się obrady Okrągłego Stołu. Zasiedli przy nim przedstawiciele komunistycznych władz i Solidarnościowej Opozycji. Dwumiesięczne negocjacje dały początek upadkowi komunizmu i przemian politycznych, które z Polski rozlały się na całą Europę Środkowo-Wschodnią. Po zakończeniu obrad Lech Wałęsa zapowiadał, że choć porozumienie otwiera drogę do zmian, to będzie wymagać wielkiej pracy. Jest to zwycięstwo polityczne, od którego się najeść nie można. Dopiero jak to zamienimy właśnie na konkretne, techniczne, pluralistyczne, zabezpieczające, swobodne, wolnościowe, dopiero to będzie historia. Do dziś Polacy są podzieleni w ocenie Okrągłego Stołu. Zwolennicy uważają, że w tamtym czasie nie było innego wyjścia jak kompromis z rządzącymi. Przeciwnicy podkreślają natomiast, że ustępstwa, na które zgodziła się Solidarnościowa Opozycja były zbyt daleko posunięte. Robert Lewandowski daje Barcelonie kolejne zwycięstwo, które zbliża Dumę Katalonii do następnego mistrzostwa Hiszpanii. Zdobył decydującego gola w meczu z Atletico Madryt w nietypowy sposób. Barkiem strącając piłkę odbitą przez bramkarza. Polak wszedł na boisko w 78 minucie, gdy był remis 1-1 i wpisał się na listę strzelców już po 8 minutach gry. Na osiem kolejek przed końcem sezonu Barsa ma 7 punktów przewagi nad Realem Madryt.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 Pogoda. Od poniedziałku ma być chłodniej, mówią synoptycy, więc nacieszmy się niedzielą, bo będzie bardzo ciepła. Na południu Polski na południowym zachodzie nawet 21 stopni w centrum, 18-19, nad morzem 12. Dużo słońca i dużo rozpogodzeń, ale od zachodu z biegiem dnia będą nadciągać chmury, przyniosą przelotny deszcz, a lokalnie także burze. Te opady dadzą sobie znać także na północy i w centrum i jeszcze do tego silny wiatr, a na Bałtyku sztorm. Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu dwadzieścia cztery. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. A teraz połączyliśmy się z panem profesorem Rafałem Cekierą, socjologiem religii i kultury Uniwersytet Śląski w Katowicach. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Panie profesorze, właśnie przed chwilą korespondencja z Jero Jerozlimy, miasta świętego dla chrześcijan, no ale miasta, które było dotykane przez wieki różnego rodzaju konfliktami, yy, z często konfliktami związanymi z religią. Z jednej strony chrześcijaństwo, z drugiej strony islam. No właśnie, jak te dwie rzeczy można pogodzić, panie profesorze? No, słuchając tej przejmującej relacji pomyślałem sobie przede wszystkim o tym, że w te święta w Polsce powinniśmy też docenić to wszystko co mamy, to znaczy ta, ta sytuacja faktycznie, ten tragiczny splot różnych dramatycznych wydarzeń, które dzieją się, dzieją się w Jerozolimie. No też myślę, kiedy słuchamy tego w bezpiecznym, spokojnym miejscu, no każe nam myśleć o, o wdzięczności za tą sytuację, w której się znajdujemy. Święta Wielkiej Nocy to zawsze jest taki czas refleksji, czas poważnego namysłu nad, nad naszym życiem, nad życiem wspólnotowym. No i właśnie słuchając, słuchając tej relacji, pomyślałem sobie o tym, że że ona trochę też przywraca pewne proporcje i, i może myśl o tym, konieczna myśl o tych miejscach na świecie, które, w których dzieją się tak straszne rzeczy, tak dramatyczne rzeczy, powinna też jakoś inaczej inaczej nas ustawiać i być może być może jakoś bardziej powinniśmy doceniać to wszystko, co mamy, a to, to czasem też nam się wydaje trudne i, i, i niełatwe. No właśnie, trudne i niełatwe i niełatwe są nasze wybory w dzisiejszych czasach, bo tak naprawdę to nie wiemy w którym kierunku mamy się zwrócić? Bo z jednej strony wiemy o tym, że to jest związane z naszą obyczajowością, kulturą, chrześcijaństwo, kościół katolicki. Z drugiej zaś strony, jeżeli patrzymy teraz na sytuację kościoła katolickiego w Polsce, można dojść do wniosku, że kościół katolicki jest w odwrocie, że ta sekularyzacja następuje nie w postępie ary arytmetycznym, a można powiedzieć geometrycznym. No to faktycznie przy okazji takich wydarzeń jak święta Wielkiej Nocy y, możemy spojrzeć na twarde dane i przyjrzeć się statystykom. I z jednej strony to, o czym Pan mówi, że widzimy spadek poziomu praktyk religijnych, no ale wciąż, jeżeli spojrzymy całościowo na polskie społeczeństwo, no to mniej więcej połowa z nas w takim religijnym kluczu przeżywa te święta, bo gdybyśmy się tu odwołali do danych, na przykład dostępnych danych Cebosu, no to nieco ponad połowa Polaków prawdopodobnie przystąpiła do spowiedzi wielkanocnej. Mniej więcej połowa Polaków bierze udział też w tych wydarzeniach Triduum Paschalnego. Ale faktycznie te obszary związane z religijnością przechodzą z punktu widzenia socjologa niezwykle ciekawe w ostatnim czasie, bo właśnie z jednej strony mamy, mamy spadki, ale z drugiej strony, szczególnie po tym czasie pandemii, w którym no, ta część osób, która była taką, taką grupą praktykującą z powodów kulturowych, z powodu pewnej tradycji, ona faktycznie być może tych praktyk zaprzestała. Natomiast patrząc chociażby na popularność w okresie właśnie świąt wielkanocnych różnych różnych zamieszczanych w internecie wprowadzeń do poszczególnych dni tridum i tak dalej, i tak dalej, można też domniemywać, że te osoby, które, które uczestniczą w tych praktykach, no to są te osoby, które czynią to w taki bardziej świadomy sposób. Ale oprócz tego oczywiście święta wielkiej nocy są też świętami po prostu bardzo mocno zakorzenionymi w polskiej kulturze, w polskiej tradycji, więc niezależnie od przypisań, afiliacji religijnych, to pewnie dla nas wszystkich jest no, wyjątkowy czas. Jeżeli spojrzymy na tak zwane pokolenie Z, to tam można zauważyć pewną tendencję. W pokoleniu Z jest coraz mniejsza grupa, osób, które deklarują przynależność do kościoła katolickiego. Rzeczywiście ci młodzi ludzie, nie wiem z czego to właśnie wynika. O! Z czego to wynika, panie profesorze? Ta pana ta, ta diagnoza jest oczywiście jak najbardziej strafna. To i myślę, nie jest że... moja diagnoza, panie profesorze, to są twarde dane tak, statystyczne. Tak, tak, tak, oczywiście. Myślę, że w tym czasie, w którym rozmawiamy, w tym okresie w wielu domach naszych słuchaczy trwają różne trudne rozmowy, różne przemilczenia dotyczące właśnie tej, tej różnicy międzygeneracyjnej, bo faktycznie to, z czym mamy do czynienia w Polsce, to jest sekular sekularyzacja przede wszystkim tego młodego pokolenia. I to często dla, dla rodziców, dla dziadków jest, no jest jakaś trudność, trzeba znaleźć jakiś wspólny język, żeby o tych sprawach rozmawiać. Pan mi zadaje pytanie o ogromnej skali trudności, takie, które wymagałoby pewnie poważnego seminarium, a nie, a nie rozmowy radiowej, to znaczy mam tu na myśli pytanie o przyczyny bo tych przyczyn pewnie jest, jest sporo. To można zacząć od przeobrażeń technologicznych, cywilizacyjnych, zmiany kulturowej, która zachodzi e, również kwestie związane właśnie z zanikiem przekazu e, religii w domu, w tym tym takim międzygeneracyjnym przekazie. No, socj socjolodzy e, organizują rozmaite spotkania, seminaria, konferencje poświęcone temu zjawisku, bo faktycznie jest to, jest to fenomen. Ta sekularyzacja w Polsce ma twarz e, młodego człowieka. I to jest rzeczywiście zauważalne. Ja spotkałem się z takimi, z takimi argumentami młodych ludzi, rzeczywiście młodych ludzi, czyli tych urodzonych już w, w wieku obecnym, nie wiem, w XXI, gdzie sami mówią, że jak przyjechali do dużego miasta do pracy, to jeszcze ten kulturowy nawyk chodzenia na przykład do kościoła, on był kultywowany. Po pewnym czasie, i to krótkim czasie, coraz rzadziej, coraz rzadziej, no i w pewnym momencie przestali w ogóle uczestniczyć w mszach świętych i po prostu w pewien sposób zapatrzyli się za las swoich rówieśników, którzy już dłużej w owych miastach mieszkali. Spytałem się, no dobrze, ale dlaczego? Dlatego, że nie ma tego przymusu yy, środowiskowego, że tam, gdzie mieszkaliśmy, w niedużych ośrodkach, musieliśmy pójść do kościoła, dlatego, że byłoby to zauważalne. Tutaj, w dużym mieście, jesteśmy anonimowi. Oczywiście, tak się zdarza, chociaż też mam takie przekonanie, że ta, to znaczenie tej kontroli społecznej właśnie dotyczącej obszaru religijności też bardzo maleje. Widać to chociażby po deklaracjach uczestnictwa w lekcjach religii, no szczególnie w szkołach średnich, nie tylko w dużych ośrodkach, ale również w mniejszych, no coraz mniejsza część młodych ludzi na religię uczęszcza. No i to faktycznie ta, taka, ta religijność, która ma taki wymiar kulturowy, tradycyjny, ona przestaje być już jakoś, jakoś istotna, ważna, szczególnie w młodym pokoleniu. Znaczy ci młodzi, którzy, młodzi zadają pytania, tak i kojarzymy ten okres naszego życia z takim czasem właśnie poszukiwania, zadawania rozmaitych pytań i nie takie, pyta takie, takie odpowiedzi, które wypływałyby tylko z tego, że tak zawsze było, tak robiliśmy, no, młodych ludzi nie satysfakcjonują. Szczególnie obecnie, kiedy mamy do tak wielką, ogromną paletę rozmaitych dostępnych opowieści o świecie, wizji świata, sposobów na życie i tak i tak dalej. No to takie przepisanie i przekaz, przekaz religijności, który opierałby się tylko i wyłącznie na pewnym, na pewnej tradycji, no on przestaje być jakoś skuteczny, efektywny. Panie profesorze, może to też wynika z nieumiejętności yy... Kościoła, dostosowania języka kościoła do współczesnych czasów, bo jeżeli słuchamy biskupów, hierarchów tego starszego pokolenia, to absolutnie... Wypowiedzi mijają się z oczekiwaniami i nawet zrozumieniem młodszego pokolenia. No tutaj takim pozytywnym, chyba w pewien sposób, no takim no czymś, co może poprawić nieco, no to jest dwóch kardynałów kardynał Ryś i kardynał no, no, Sklerosa. Nie, nie chodzi panu o kardynała krajewskiego? Kardynał krajewski, tak. tak. Znaczy zgadzam się z tym, że kwestia komunikacji języka ma ogromne znaczenie. Jeszcze zanim moglibyśmy tutaj rozmawiać o, o, o kardynałach, który faktycznie jest sporo osób, z którymi wiąże sporo osób e, no, znaczące nadzieje, to myślę o, chociażby o takim fenomenie Ojca Adama, Szustaka i, i Langusty na Palmie, czyli takiej, jak to ktoś kiedyś ładnie określił, pierwszej zbudowanej w świecie wirtualnym katedry, gdzie no, to jest kaznodzieja, który mówi językiem, który trafia do młodego pokolenia, ma jakieś nie, nie, nie, niezwykłe, jak na współczesne czasy, y, zasięgi, i potrafi dotrzeć do młodego pokolenia, no właśnie myślę też, też przez to, że, że mówi językiem, który jest językiem dla młodych zrozumiały. Więc ta kwestia komunikacji z całą pewnością jest olbrzymim, olbrzymim wyzwaniem dla, dla instytucji religijnych, dla kościoła katolickiego, ale to jest również wyzwanie dla, dla takich instytucji na przykład jak uniwersytety. No, wiemy, że żyjemy w takim czasie, gdzie kwestie związane z obiegami informacji przechodzą bardzo znaczące transformacje. Kiedy żyjemy w takim świecie właśnie informacyjnego smogu, gdzie trudne treści czy treści, które niosą jakiś pozytywny przekaz, no często przegrywają z takimi treściami, które epatują, pewnymi skrajnościami, epatują e, jakimiś właśnie negatywnymi ko komunikatami. E, więc zgadzam się, to jest, to jest na pewno ogromne wyzwanie dla Kościoła. E, kwestia dwóch kardynałów, których raczył pan wspomnieć, to pewnie e, też rozmawiamy o nich Dlatego nie tylko dlatego, że, że są to głosy, że są osoby, które... E, które wypowiadają się publicznie i które, e, które są istotne, jeżeli też mocno, e, mocno intelektualne e, są to głosy, ale też to, to jest pewnie też kwestia właśnie otwartości na, e, na świat i otwartości na nowe reguły komunikacji. No, kardynał Krajewski zaskoczył swoją wypowiedzią na temat osób bezdomnych, wskazując na pałac biskupi w Łodzi. Powiedział, że to jest pałac biskupi, a bezdomni jedzą w jakimś tam namiocie i powiedział, że to należy absolutnie zmienić, że ci bezdomni to powinni jeść w pałacu, a kardynał przeniesie się do tego namiotu. No tak, ale myślę, że każdy, kto śledził wcześniejsze wypowiedzi, a przede wszystkim działalność kardynała Krajewskiego nie, nie, niespecjalnie jest zaskoczony tym, tą, tą wypowiedzią faktycznie e, tuż po ingresie. No i kardynał Krajewski i kardynał Ryś to są... To no są... kardynał Krajewski i ołmużnik papieski to no, jest, to, tak. ta funkcja I myślę, zobowiązuje że... w dalszym ciągu. Tak, ale, ale też myślę, że, że, że i kardynał ukraiński, i kardynał Rysz to są że powiem, hierarchowie bardzo mocno ukształtowani przez pontyfikat papieża Franciszka, o czym zresztą jeden, i drugi bardzo często wspomina. I myślę, że ten duch franciszkowy, taki właśnie też, który kładzie nacisk na, na peryferia egzystencjalne, ale też takie peryferia po prostu związane z, z ludzką biedą, z różnymi ludzkimi biedami, że to, to, to z całą pewnością będzie, myślę, że to będzie ważny aspekt działalności jednego i drugiego kardynała i ten cytat, który pan przytoczył, no też pokazuje, że faktycznie y, y, kardynał Krajewski nie wyszedł z tej roli jałmuźnika papies papieskiego, e, a wiemy, że był wysyłany w bardzo różne miejsca, nie tylko nie tylko, e, nie tylko w Rzymie, ale podróżował i, i, i, i na Ukrainę, i podróżował w różne miejsca e, wysyłany przez i mitygowany przez papieża Franciszka, który zabraniał mu przesiadywać przesiadywać w Rzymie. Używam takiego kolokwializmu, bo, bo sam kardynał Krajewski tak opisywał ten swój czas. Więc patrząc na to jego doświadczenie, no nie, powinno nas, nie powinny nas dziwić te słowa. Panie profesorze, a teraz temat, który najczęściej jest poruszany w, w czasie świąt. No tutaj cały czas dowcipkując mówi się o wyższości świąt Bożego Narodzenia świętami Wielkiej Nocy. Ale jeżeli spojrzymy na Boże Narodzenie i Wielkanoc no, jest zasadnicza różnica. Wielkanoc nie jest tak skomercjalizowana. No, ewentualnie straszą nas jakieś zające, króliki, kurczaki monstrualnej wielkości i ilość sztucznych pisanek, ale tak naprawdę no, nie ma tego wszystkiego, co dzieje się w czasie Bożego Narodzenia, a właściwie przed Świętami Bożego Narodzenia, choinki, Mikołaje, światełka, to wszystko mruga, świeci, gra, no jednej rzeczy żałuję, bo nie ma kolęd w czasie Wielkiej Nocy, to jest tylko czy secha, immanentna właśnie Bożego Narodzenia. To prawda, święta wielkanocne nie zostały tak skomercjalizowane do cna jak, jak święta Bożego Narodzenia i być może to też dobrze, bo mamy taki, taki okres, powtarzamy po wielokroć, że to jest taki czas, kiedy powinniśmy się trochę zatrzymać. Zastanowić nad różnymi rzeczami. No, to jest taki czas też refleksji, niezależnie od tego, czy, czy myślimy o tym w kluczu religijnym, czy w kluczu takim, takiego, takiej aktualizacji swojego świata wartości myślenia o, o życiu, o, o, o sobie. Że to jest ten czas, w którym świętujemy też to, że zło nie ma ostatniego słowa, że zło jest tylko przecinkiem, a nigdy kropką to, że śmierć została pokonana przez życie. Znowu, niezależnie od tego, czy myślimy o tym w takim kluczu religijnym, czy jako, jako pewnej opowieści kulturowej, no to wszystko, szczególnie w tych czasach, w których żyjemy, w czasach niepewności, no czasach takich, w których ten świat zdaje się być coraz bardziej rozwibrowany, myślę, że to jest ważny moment. I powiem być może jeszcze coś, o czym pewnie pewnie w radio też nieczęsto się mówi, bo, bo to jest taki temat, który też właśnie kultura i, i ten świat konsumpcji próbuje nam zakrywać, ale... Ale być może ten czas wielkanocny to jest też taki czas, żeby przypomnieć sobie prawdę o naszej kruchości, prawdę o naszej śmiertelności. Nie po to, żeby się jakoś pod tym ciężarem tego tej dramatycznej informacji o tym, że, że nasze życie jednak jest ma, ma swój kres, ale, ale po to, żeby sobie to uświadomić i być może żyć bardziej uważnie, cenić to, co się posiada, cenić, cenić naszych bliskich, cenić spotkania. No, żyć, żyć, żyć bardziej świadomie i cenić to, co mamy. No, tu nawiązuję do tego też do tej korespondencji, która przed naszą rozmową na Państwa antenie miała miejsce. No i chyba ważnym elementem świąt jest to, że te święta pomagają przezwyciężyć samotność, bo samotność dopada... Nas wszystkich dopada osoby starsze, dopada osoby młodsze. Już w poniedziałek będę właśnie na ten temat w mojej autorskiej audycji Pomówmy o tym, rozmawiał o samotności seniorów i samotności dzieci. I ta samotność jest dojmująca, a samotność w czasie świąt tym bardziej. No ale jest tak, że jedziemy do tej babci, ciotki, dziadka dalekiego wuja, no i przezwyciężamy tą samotność. To nam pokazuje, jak bardzo potrzebne są nam wszystkim rytuały, jak bardzo potrzebne nam są właśnie takie takie momenty, kiedy kiedy zatrzymujemy się w naszej codziennej bieganinie i zaczynamy myśleć nie tylko o sobie, ale zaczynamy też myśleć o innych. Proszę zobaczyć, że święta wielkanocne to są po prostu te święta życzliwości. E, no, życzymy sobie, prawda? Życzymy sobie w różnych formach. Życzymy sobie, składamy sobie życzenia, pewnie coraz rzadziej w takich tradycyjnych, tradycyjnej formie kartek pocztowych, coraz częściej poprzez różne komunikatory. A kiedy, panie profesorze, pan dostał ostatnią kartkę pocztową z życzeniami wielki, wielkanocnymi? No z, w ubiegłym roku, więc nie, jeszcze nie tak dawno. Natomiast oczywiście dziś na przykład, jeżeli pan mnie już pytał moje prywatne doświadczenia, to dziś na przykład dostałem co najmniej kilka kilka kartek takich bardzo bardzo ciekawych, wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, takich sprofilowanych, zindywidualizowanych, do, do, dotyczących osób, od których te życzenia dostałem, ale faktycznie mam wrażenie, że w ostatnim czasie te różne narzędzia sztucznej inteligencji pozwalają na, na, na na tworzenie takich własnych kartek. Oczywiście Czasem się z tego, czasem się na to że mamy, że ktoś robi tą opcję, wyszli do wielu. Czasem sami musimy się pilnować, żeby nie odesłać do, do nadawcy tego, co sami od nich otrzymaliśmy. Gdzieś te życzenia krążą jak, jak, jak jakieś treści wiralowe, ale to wszystko ma znaczenie. Znaczy, ja jestem absolutnie przekonany i to, to o czym Pan mówił, że, że to jest też taki czas, kiedy te mikrogesty, kiedy te życzenia, nawet jeżeli one są właśnie w takiej formule wyszli do wielu, to, to to jest istotne, to, że mamy tą świadomość, że ktoś o nas w tym dniu pamiętał, że dla kogoś jesteśmy istotni, dla kogoś jesteśmy ważni. Oczywiście pewnie pewnie najlepiej byłoby, gdyby ktoś napisał dwa zdania, czy jedno zdanie takie od siebie, a nie, nie, nie wysyłał jakoś hurtowo tych życzeń. Ma, ma to pewnie większą wartość, wymaga to więcej wysiłku, ale nawet jeżeli to jest jakaś kartka internetowa wysyłana, wysyłana jakoś szeroko, to myślę, że dla wielu osób, to ma naprawdę znaczenie, szczególnie tych osób, które które właśnie gdzieś mierzą się z jakimś pocyciem osamotnienia z różnych powodów. Więc może, jeżeli możemy przy okazji jakiś apel wystosować, jest jeszcze sobota, jest czas na to, żeby takie życzenia wysłać, to, to może właśnie szczególnie do tych osób, o których nie myśleliśmy, o których nie spodziewaliśmy się, że to oni nas obdarzą życzeniami, to może warto, warto takie, takie życzenia też wysłać. No ale jeszcze, jeszcze istnieje telefon, więc można po prostu zadzwonić. No a jeżeli nie możemy zadzwonić, a owa osoba mieszka blisko na tyle, że damy radę, to można odwiedzić chociaż na chwilę, chociaż wypić herbatę, kawę, chwilę porozmawiać, spytać się o zdrowie, o samopoczucie i złożyć życzenia. Na pewno, panie profesorze, będzie to bardzo miłe dla osób, które żyją w samotności. Panie profesorze, dobrze, to teraz o zwyczajach, jeżeli pan pozwoli i y, pamięta pan na pewno lat temu. Wcale nie tak wiele, 10, 20, 30. E, noc, a właściwie ranek, wczesny ranek, z, z soboty na niedzielę rozpoczynała kanodada strzałów, najróżniejszych strzelano ze wszystkiego, za czasów mojej młodości strzelano i również z kali-chlorku strzelano, ale przede wszystkim z karbidu. I to strzelano w Warszawie, to strzelano w mieście. No a w lany poniedziałek strach było wyjść na ulicę, bo można było zostać oblanym, bo bandy wręcz młodych ludzi biegały po całej Warszawie z kubłami. No i nagle okazało się, że ta dość no, specyficzna forma uczczenia lanego poniedziałku no jak gdyby nieco wygasła. Podobno na, w Polsce na tak zwanej prowincji w dalszym ciągu jest to kultywowane, ale w zdecydowanie mniejszy spo sposób. No to faktycznie ten zwyczaj śmigusa dęgusa jest, jest ciekawy. Nawet kilka dni temu ze studentami żeśmy o tym rozmawiali, na ile na ile on jeszcze funkcjonuje w różnych rejonach Polski. I sięgnęliśmy do danych też właśnie cebosu. I przyznam się szczerze, że zaskoczyło, zaskoczył mnie odsetek osób, które deklarowały, że tego zwyczaju przestrzegają, bo to jest niemal 70%, dokładnie bodajże 69% Polaków deklarowało, że, że ten z dyngus dalej, dalej w różnych formach praktykują. Faktycznie wspomniał Pan o tym w takim okresie, Używając nawet tego określenia bandy, co, co, co, co w pełni rozumiem, bo to był taki okres, no powiedzmy, pewnego wynaturzenia związanego z tym zwyczajem, który miał taki charakter no, wręcz przemocowy, kiedy, kiedy na, mieście, na mieście oblewano w taki sposób dość właśnie nie symboliczny, tylko, tylko taki, który, który mógł komuś nawet wyrządzić jakąś, jakąś krzywdę. Więc myślę, że on, on dalej funkcjonuje. Chyba ten taki czas właśnie takiego śmigusa, dyngusa e, brutalnego, quasi-przemocowego mamy za sobą. Teraz jest to bardziej, bardziej, są to jakieś symboliczne, e, symboliczne sytuacje. E, ktoś kto, która ze studentek opowiadała mi na przykład, że to jest też pretekst właśnie do tego, o czym pan mówił przed momentem, że ten poniedziałek odwiedza się sąsiadów, po prostu przychodzi się do sąsiadów, kropi się ich wodą, przy okazji pije się kawę czy, czy mocniejszą kawę, e, ale jest to, jest to jakiś pretekst do spotkania. I myślę, że to pokazuje, że różne e, tradycyjne e, właśnie zwyczaje, różne tradycje, którym na, nadaje się nowy kontekst, nową formułę, mogą wciąż być użyteczne do tego, do, do czego one służyły też, no właśnie do, do, do relacji, tak, do budowania relacji, do aktualizacji więzi, więc nawet ten śmiguzdnikus, jeżeli on jest praktykowany właśnie w taki sposób, e, może być bardzo bardzo przydatny w naszych e, w odwiedzaniu, jako pretekst do tego, żeby odwiedzić sąsiadów, żeby z nimi chwilę porozmawiać, z nimi chwilę poświętować. Myślę, że to jest też bardzo ważne i bardzo cenne i, i zgadzam się z tym, o czym Pan mówił przed momentem, że nic nie zastąpi nam tych relacji takich bezpośrednich, twarzą w twarz, spotkania się, napicie kawy, e, rozmowy. To też jest bardzo ważny aspekt świątyń. Tak, dlatego, że rozmowa to jest rzecz chyba najistotniejsza w naszym życiu, pozwalająca na wymianę poglądu, wymianę myśli i popatrzenie na innych w sposób no, łaskawy. To znaczy nie każdy jest naszym wrogiem, nieprzyjacielem, a w każdym z nas znajdziemy coś dobrego. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję. Życzę panu wesołych, spokojnych, stonowanych, i nie za suchych świąt wobec tego profesor Rafał Cekiera, socjolog bardzo religii i kultury Uniwersy Uniwersytet Śląski w Katowicach. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego dla, pa dla Pana i dla słuchaczy. Powtórka programu Dość Polskiego Radia 24. Miłość do bliźniego, miłość do Boga, a miłość do Boga to przede wszystkim miłość do bliźniego. Połączyliśmy się z panią Małgorzatą Jarosz-Jareszewską, zastępcą dyrektora Caritas Polska. Dobry wieczór, pani. Dobry wieczór, dobry wieczór. Bo no ja o tej miłości chciałem zacząć. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Bliźni, inny człowiek jest najważniejszy. Inny człowiek jest emanacją Boga. To podstawowe zasady chrześcijaństwa. Tak, w tym czasie tych najważniejszych dla nas katolików, dla nas chrześcijan świąt. Zobaczenie drugiego człowieka obok siebie to zobaczenie tak naprawdę zmartwychwstałego Chrystusa. Ważne więc, żebyśmy mieli tę wrażliwość i oprócz widzenia i bycia z bliskimi, mogli też dzielić się swoją miłością z osobami, które tego potrzebują, a które może nie mają blisko siebie osób z rodziny, osób, które się nimi zaopiekują. Dlatego Caritas tak dużo robi dla wszystkich potrzebujących. A proszę mi powiedzieć, Pani Dyrektor, dlaczego my bardzo często Odtrącamy innych. Odtrącamy tych, którzy są słabsi, którzy nie potrafili sobie w życiu zbudować czegoś trwałego, nie potrafili znaleźć swojej drogi życiowej i często są ludźmi tak zagubionymi, tak bezdomnymi, że... Ten problem w nich narasta, a my patrzymy na to i mówimy: przepraszam, powiem to, o kolejny bezdomniak. Ja bym przede wszystkim powiedziała, że tak źle nie jest, bo jednak mamy wielu, wielu wolontariuszy. I na całe szczęście, tak, i na całe szczęście. Że właśnie takim osobom pomagają, ale, ale rzeczywiście dotknął pan redaktor ważnego hmm, problemu tego, że inność wzbudza w nas y, trudne emocje i zaangażowanie się w y, pomaganie komuś, kto jest po prostu inny od nas, w, nawet bycie z kimś takim jest już jakimś wysiłkiem. No, a to, za, to nigdy nie jest takie proste, żeby poświęcić swój czas, swoje zaangażowanie, y, czasami też większe zaangażowanie, y, ale w tym świątecznym okresie, w tym okresie przygotowania Wielkiego Postu to był właśnie ten czas na to, żebyśmy te sytuacje oswoili i też żebyśmy się ćwiczyli w tym widzeniu, odpowiadaniu na potrzeby innych, innych osób, innych nie tylko tych, którym się nie powiodło, też tym, tych, którzy wyglądają trochę inaczej niż my, tych, którzy przybyli z dalekich stron do nas, tych może, którzy po prostu inaczej postrzegają rzeczywistość, mają inne zdanie. To nie jest proste, ale do tego jesteśmy powołani. No, ten element to jest inności, ale inności na przykład kulturowej czy pochodzeniowej jest bardzo ważnym elementem w czasie każdych świąt chrześcijańskich, dlatego że to pokazuje rzeczywiście czy jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami, czy to jest tylko takie stwierdzenie werbalne? Bo jeżeli widzimy w osobie, która pochodzi zupełnie z innej kultury, ma zupełnie inne rysy, inny kolor skóry, takiego samego człowieka jak my, no to już jest rewelacja. Tak i mam wrażenie, że tak, tacy jesteśmy, tylko gdzieś czasami to... To, to naturalne odpowiadanie na drugiego człowieka gdzieś nam się zagubi na chwilę, a myślę, że czas świąteczny też jest takim momentem, żeby właśnie to odnaleźć w naszych centrach pomocy migrantom i uchodźcom. Ten czas przedświąteczny był też celebrowany, mimo tego, że są tam osoby z różnych kultur, to jednak... I różnych religii również? I różnych religii również, no, oczywiście są takie religii, które nie, nie będą uczestniczyły w naszych Obrzędach, ale nasi podopieczni z Ukrainy uczestniczyli w, w różnego typu uroczystościach, które... No tak, ale to, chrześcija ale to chrześcijanie, bo to albo prawosławni, albo greko-katolicy, katolicy. tak. Pani dyrektor, a taki... Nikogo, na, nikogo nie namawiamy na uczestniczenie w, do uczestniczenia w naszych obrzędach katolickich jeśli tego po prostu nie chce lub nie może. Pani dyrektor, ale taką dojmującą rzeczą, która bardzo wielu dotyka osób w Polsce, zwłaszcza w czasie świąt, ale nie tylko, na co dzień również, to jest samotność. Ta samotność dotyka przede wszystkim osób starszych, seniorów. Przede wszystkim seniorki, bo kobiety dłużej żyją i zostają zupełnie same, Zostają same, niektóre z te osoby są nawet więźniami tak zwanego czwartego piętra, czyli nie mam możliwości nawet wyjścia na dwór, bo to są cztery piętra schodów przede mną. Tak i, i to zjawisko będzie się pogłębiać, bo mamy starzejące się społeczeństwo. Brzydko to brzmi, ale takie są fakty. Osób starszych jest coraz więcej a przecież y, sytuacja wiem, mieszkaniowa się nie zmieni i będą mieszkały w tych, w tych miejscach, gdzie są teraz. To prawda, y, powinniśmy wszyscy dokładać starań do tego, żeby takie osoby po prostu zapraszać. Zapraszać do siebie, zapraszać do wychodzenia z domu, zapraszać do wychodzenia w miejsca, gdzie jest dla nich oferta. Dlatego, że bardzo dużo organizacji, oczywiście Caritas, robi tutaj bardzo dużo, organizuje różnego typu spotkania, prowadzi placówki dla osób starszych. Natomiast wydaje mi się, że cały czas mamy taki kłopot, że osoby starsze nie chcą ujawnić się z tą swoją samotnością, z tym swoim wykluczeniem, nawet wobec czasami bliskich. Nawet wobec bliskich, którzy są daleko, może za granicą, może w innym mie mieście, nie mówią po prostu o tym, że potrzebują tej bliskości. Potrzebują, żeby po nich przyjechać i przywieźć ich na święta. Chcą uczestniczyć w życiu rodziny I pozostają sami. No i jeśli ktoś, sąsiad, właśnie wolontariusz Caritas, ktoś z otoczenia nie zainteresuje się, to pozostają na święta sami. A staramy się do nich dotrzeć i mamy tą propozycję wspólnego świętowania tych, tych, tych właśnie świąt wielkanocnych, tego bycia razem, podczas chociażby naszych wielkanocnych y, śniadań. No tak, ale z drugiej strony, jeżeli zastanowimy się nad tym, skąd w jaki sposób powstaje samotność, to trzeba powiedzieć również, że Ci młodsi, którzy powinni zadbać o swoich seniorów, seniorów w rodzinie, nie zawsze rozumieją te potrzeby. To znaczy, powiedzmy to wprost, po prostu łatwiej jest nie zaprosić, czy nie przywieść osoby starszej, która czasami jest trudna, czasami wymaga opieki a my chcemy spędzić święta w takiej spokojnej, radosnej atmosferze. A to osoba starsza, powiedzmy to wprost, może nam te święta zaburzyć. I to jest bardzo bolesne, że my mm, tolerujemy takie zachowania, no już takim szczytem e, rzeczy, które absolutnie nie powinny być realizowane, to jest oddawanie seniorów do szpitala pod byle pretekstem, żeby ten czas świąteczny w owym szpitalu ten senior spędził i żeby rodzina miała święty i anielski spokój. No to się dzieje też często wtedy, kiedy rodziny wyjeżdżają po prostu na święty, czas świąteczny, traktują jako czas urlopu i wyjeżdżają gdzieś na, na wakacje. I to oczywiście nie, nie powinno się wydarzać. Mamy ogromną wartość osób starszych w rodzinie, wartość przekazywania tradycji, uczenia wnuków tego, jak to było. Bo gdzieś tam oczywiście jest kłopot zatracania e, tradycyjnych naszych zwyczajów, chociażby przez to, że przechodzimy do wkładania do koszyczka jajek czekoladowych e, i, i zajączków, a nie tradycyjnych potraw i, i nie skupiamy się na tym, co tak naprawdę jest sednem tego, m, tego święta. A osoby starsze wnoszą to oczywiście, to może być pewien e, dyskomfort też e, Zajmowania się osobą starszą, która niesie ze sobą różne, różne inne zachowania, znowu mamy tę inność, ale naprawdę w rodzinie bez osób starszych, stół, w którym jakby nie zapraszamy naszych dziadków, to, to, to tak jakbyśmy stracili sens w ogóle tych świąt. Także zachęcam też do dzwonienia do siebie, do składania życzeń, do wysyłania kartek. To jest coś, do czego ja staram się wrócić. Już zapomniany zwyczaj, a dający tyle radości. No, o tym dzisiaj no. właśnie już rozmawialiśmy, o tych kartkach, tak? tak. A proszę mi powiedzieć, kiedy pani ostatnią kartkę świąteczną dostała? No, no bo. E, ja, dosta, ja dostaję, tak, dostałam teraz na święta wielkanocne. To jest Wojciech. pani szczęśliwą osobą. No, ja już od dawna nie dostałem żadnej kartki. Wszystko odbywa się przy pomocy internetu. Tak, no a to jest jednak troszeczkę inaczej. Rzeczywiście kartka przesłana, wypisana własnoręcznie, z osobistymi życzeniami daje wiele radości. I na pewno osoby starsze bardzo cenią tę formę komunikacji. Tak właśnie już troszeczkę zapomnianą. No zaapelujmy wobec tego do naszych słuchaczy. Po pierwsze wysyłajmy kartki, piszmy odręcznie, piszmy ciepło. Chociaż kilka słów. To naprawdę zabiera moment. No, gorzej jest z kolejką na poczcie, ale znaczek też możemy kupić. I wysyłajmy te kartki, bo często osobom, e, które są no, z tego starszego pokolenia, taka kartka może wywołać naprawdę bardzo duży uśmiech na twarzy. No dobrze. Pani dyrektor, co w tym roku Caritas Polska przygotował dla osób potrzebujących? Teraz świąteczne śniadania wielkanocne, Wielka Sobota i, i Niedziela z Zmartwychwstania to są ogromne spotkania dla osób samotnych, dla osób w kryzysie bezdomności, seniorów. W wielu miastach w Polsce przygotowanych jest 10 tysięcy miejsc przy stołach. Takie śniadania już się odbyły albo się odbędą jeszcze jutro w Lublinie, w Bydgoszczy, w Poznaniu bardzo duże jutro śniadanie rano w Centrum Pomocy Sióstr Elżbietanych razem z Caritas dla 1400 osób w Gdańsku, Rzeszowie, Szczecinie, Przemyślu, Częstochowie i w wielu mniej, mniejszych miejscowościach, gdzie Caritas prowadzi jadłodajnie, jest ich około 80 oraz inne placówki, wiadomo, że we wszystkich placówkach opiekuńczych, pobytowych takie śniadania wielkanocne się odbywają. Osoby, które przychodzą, które są podopiecznymi Caritas, dostają też paczki świąteczne. Przygotowane są potrawy, które umożliwiają właśnie osobom samotnym przygotowanie takiego śniadania samodzielnie. I tych, tych paczek, produkt z produktami spożywczymi będzie około 50 tysięcy. Także jest to wielkie zaangażowanie również wolontariuszy, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Tak jak przed Bożym Narodzeniem, przed Świętami Wielkanocnymi odbyła się zbiórka żywności, w czasie której 300 ton produktów e, żywnościowych zostało zebranych i właśnie z tych produktów potem przygotowuje się paczki i, i posiłki. A kto gotuje dla takiej ilości potrzebujących? Bo rzeczywiście to jest wielkie przedsięwzięcie e, technologiczno-kucharskie. Tak, no, chociażby tutaj w, w, w samym Poznaniu 1100 litrów żurku, 3000 jajek. Wiadomo, że to są ogromne y, ilości y, żywności, ale mamy swoje kuchnie w jadłodajniach, w placówkach, y, w różnego typu y, miejscach, gdzie przebywają osoby y, cały czas pod naszą opieką albo gdzie kuchnie wydają posiłki na co dzień. I to właśnie tam przygotowywane są te posiłki. Niektóre, te, te śniadania, niektóre z tych spotkań są organizowane wspólnie z innymi organizacjami albo wspólnie z władzami samorządowymi miast. Także różne ale, sposoby organizacji są. Ale to są wolontariusze, kucharze, tacy, którzy stwierdzają, no w tym roku muszę założyć czapkę kucharską, biały fartuch i zabrać się za robotę i ugotować te 50 litrów żuru. Pewnie tacy też są, ale zwykle to są nasze panie Krysie, panie Danusie, siostry zakonne, które na co dzień gotują dla 100-200 osób. A teraz kotują dla 500-600? No tak, i tutaj nie ma problemu, bo wprawa jest i umiejętność nie przypalenia różnych potraw. No, żur trudno przypalić, chociaż też można, też można to zrobić, więc ta wprawa pomaga na to, na to, że te potrawy są rzeczywiście. Smaczne. Ja wiem, że o tym się nie powinno mówić, ale czy zauważają Państwo taki błysk w oku, łeskę w oku, że ktoś o mnie pamiętał, że było miło, że zostałam albo zostałem ugoszczony tak jak prawie było to, kiedy byłem, miałem dom czy miałem bliskich? To nawet nie jest, nie tylko jest łezka wokół, to są naprawdę bardzo piękne podziękowania, które słyszymy podczas takich spotkań. W Caritas Polska takie spotkanie było przed świętami z seniorami i naprawdę tak wiele ciepłych i miłych słów, które wtedy usłyszałam, jak ważne to jest, żeby takie spotkania organizować, żeby zapraszać osoby, yy, Osoby, które chcą razem spędzić ten czas, bo to nie zawsze są osoby całkowicie samotne, które nie mają zupełnie z kim spędzić śniadania, ale jest dla nich ważne, że się o nich myśli, jest dla nich ważne, że ktoś podejmuje wysiłek, żeby coś specjalnego przygotować, że wszystko jest uroczyste, że są białe obrusy, że, że potrawy są bardzo smaczne. To jest po prostu uroczyste śniadanie wielkanocne, a nie tylko zupa, która jest podawana w innych miejscach. No dobrze, a co czują osoby, które to organizują i przygotowują? Satysfakcję, zadowolenie, czy coś może jeszcze więcej? Wszystko to, y myślę, że więcej, to jest to poczucie y dawania radości i miłości drugiemu człowiekowi. Y czasem Wolontariusze to są przecież pracownicy w innych miejscach, to są uczniowie, osoby na co dzień zajęte swoim życiem i przez ten czas, kiedy przygotowania trwają, a one trwają dosyć długo, bo już zbiórka żywności była trzy, trzy tygodnie temu, jest ten moment zatrzymania się i robienia czegoś dla drugiego człowieka i to jest zawsze budujące i zawsze daje ogromną satysfakcję i ogromną radość. Także 25 tysięcy wolontariuszy zaangażowanych w samą zbiórkę żywności to jest właśnie ten moment, kiedy ludzie chcą po prostu poświęcić swój czas, żeby zrobić coś dla drugiego człowieka. A potem to już są bardzo konkretne działania, bo też wiem, że w Caritas Decyzyjnych tam gdzie to wszystkie śniadania się odbywają, chętnie są przyjmowane też ciasta upieczone i, i zaangażowanie innych osób, które są w stanie poświęcić czas, przed samymi świętami, kiedy robią też przecież dla siebie w domu i dla swoich rodzin. Czyli kochajmy innych, jeżeli chcemy być kochani. Bardzo pani dziękuję. Małgorzata Jarosz-Jaraszewska, zastępca dyrektora Caritas Polska. Dziękuję i dziękuję w imieniu wszystkich państwa podopiecznych. Wesołych Świąt. Dziękuję bardzo. Również życzę, życzę wszystkiego dobrego. Powtórka programu. Komentarz. Gościem Polskiego Radia 24 jest profesor Piotr Mickiewicz, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie profesorze, bardzo dziękuję, że zgodził się Pan w Ferworze przygotowań do świąt wielkanocnych zgodzić się na rozmowę, a chciałabym, żebyśmy, no bo teoretycznie polityczne podsumowanie tygodnia, ale ja bym chciała pójść troszeczkę do przodu i zastanowić się nad tym, jakie tematy pojawią się przy świątecznym stole i dla których polityków te święta będą optymistyczne, a, a, a którzy będą z niepokojem patrzeć, co przyniesie kolejny tydzień. To zacznij od tego no czy ceny paliw zdominują te rozmowy przy świątecznym stole, czy rząd zareagował odpowiednio, czy ta decyzja była spóźniona, jak mówi opozycja. No pewnie będzie to jeden z głównych tematów rozmów. Wydaje mi się, że niestety jesteśmy w takiej sytuacji, iż Donald Trump będzie musiał iść którąś ze swoich licznych zapowiedzi dotyczących dalszej formy reakcji na sytuację w Iranie i zwłaszcza wcześniej Ormus. W związku z tym możemy się spodziewać także obaw, że każda akcja militarna spowoduje sk gwałtowny skok y baryłki ropy. W związku z tym my będziemy coraz bardziej y patrzeć y na ceny na stacjach benzynowych i w coraz większym niepokoju. W związku z tym na pewno to będzie jeden z głównych tematów. Natomiast pytanie czy y Opinia społeczna obróci się przeciwko rządowi. Tutaj mam pewne wątpliwości, bo propagandowo jest to dosyć, dosyć fajnie rozgrywane przez rząd. Czyli po prostu jest to tłumaczenie dlaczego, z jakiego powodu te ceny wzrastają. No i ta codzienna regulacja cen, która w zasadzie z punktu widzenia ekonomicznego nie ma sensu, ale z punktu widzenia właśnie propagandowego przekazu społecznego pokazuje, że rząd reaguje na każdy ruchy cenowe. Tutaj podniesie, bo nie ma wyjścia. Tutaj obniży bo się okazało, że cena baryłki spadła, więc to jest, pod względem pr ta rozgrywka jest dosyć ciekawa i, i, i, i, i myślę, że przynosi, przynosi umiarkowany sukces rządowi. Znaczy nie traci tak, jak mógłby tracić. Jak Jakby mógłby stracić. No właśnie, o te komunikacje, czyli rząd komunikuje, no te ceny teraz na kilka dni zostały, powiem tak, ta cena maksymalna została zamrożona, no ale to jest i obniżka VAT-u, i akcyzyna paliwa, i ta ustalanie tej ceny maksymalnej za to jest ciekawe, co pan profesor powiedział. Czy ten przekaz jest też jasny? No bo bardzo często jest tak, że no, rząd ponosi odpowiedzialność, ale czy jest to komunikowane, że ta sytuacja trochę nie zależy od rządu polskiego, tylko właśnie od tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, jak wygląda sytuacja na linii Stany Zjednoczone, Izrael i Iran? I od kolejnych decyzji Donalda Trumpa. Czy ten komunikat trafia do, do społeczeństwa? No bo bardzo często jest tak, że no różnie to może być interpretowane. Znaczy największym przyjacielem rządu jego narracji o kryzysie paliwowym jest sam Donald Trump, ponieważ jest tak wszechobecny w mediach i tak absurdalny w swoich wypowiedziach, że nawet nie trzeba tłumaczyć, że to jest konsekwencja tej, tej polityki, bo chyba osoba, która nie śledzi na bieżąco co, co, co godzinnych informacji medialnych może się zgubić w, w, w, w, w informacjach co jest realną, realnym poglądem czy stanowiskiem Pana Prezydenta Stanów Zjednoczonych. W związku z tym ten chaos jego wypowiedzi po prostu pokazuje społeczeństwu, które chce wiedzieć, jak wygląda sytuacja, że ta sytuacja jest kompletnie nieprzewidywalna i trudno winić rząd, że działa w sytuacji, w której nie wie, co się wydarzy, ponieważ rozgrywający batalię jest po prostu nieprzewidywalny. Więc ja bym tutaj powiedział w ten sposób, że... Donald Sposób. Trump sam nam, sam nam dostarcza, tak? Tak. Donald, Donald Trump jest największym sojusznikiem narracji rządów. Chociaż podobno jest jego przeciwnikiem. Panie profesorze, koalicja rządząca, a dokładnie Koalicja Obywatelska. No przytoczę ten sondaż, który pojawił się na początku tygodnia. On jest bardzo interesujący. United Surveys by Ibrisla dla wirtualnej Polski, z którego wynika, że Koalicja Obywatelska 31 i 1, Prawo i Sprawiedliwość 23,3%, tutaj chodzi o, oczywiście o poparcie, Konfederacja 12,6%, dalej Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna 8%, Lewica 7,8%, i nad progiem wyborczym znalazło się PSL z poparciem na poziomie 5,1%. W Sejmie zabrakłoby partii razem Polski 2050. Natomiast to, co jest najciekawsze, to jest ta symulacja podziału mandatów, która no, pokazuje pad, w którym się znalazła PSL. E, Polska scena polityczna albo społeczeństwo, bym to tak powiedziała, że jeżeli się policzy głosy Koalicji Obywatelskiej Lewicy i PSL-u, to mają łącznie 230 mandatów, a jak się policzy PiS, Konfederację i Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna, to także jest 230 mandatów. Panie profesorze, ten sondaż pokazuje, że po prostu Polska jest podzielona na pół. No bo jest. To I to i od to lat, w związku z tym powinniśmy się, nie powinniśmy się dziwić, że te różnice, jeżeli chodzi o nastroje społeczne i poparcie polityczne, one mniej więcej podzieliły się, no może nie do końca 50 na 50, ale bardzo blisko tej, tej, tej, tej, tej wartości. Mamy dwa obozy zwalczające się. Proszę zwrócić uwagę, że my od minimum 10 lat wysłuchujemy nie tyle programów i wizji rozwoju państwa polskiego, które proponuje nam jeden czy drugi obóz polityczny, tylko najnormalniejszą, najnormalniejszą na świecie wzajemną połajankę i wskazywanie na to, że ktoś robi błędy, jest, nie jest patriotą, etc. Mógłbym tak, mógłbym tak wymieniać. W związku z tym nie dziwmy się, że społeczeństwo także podzieliło się na te dwa wrogie obozy, zwolenników jednej i drugiej strony politycznej. Ja niestety jako politolog człowiek, który zajmuje się oceną sposobu kreowania polityki, mówię, że jest to najgorsza sytuacja, w jakiej moglibyśmy się znaleźć, ponieważ najmniej istotne w działalności partii politycznych będących to tak zwanym politycznym jest e, tworzenie wizji rozwoju państwa polskiego. Oni po prostu zajmują się sobą i swoimi procentami, a nie wizją rozwoju kraju, co jest przerażające, ale niestety... I chyba jeszcze Poził... bardziej pogłębia polaryzację. Dokładnie, ale to się niestety naszemu społeczeństwu podoba, za czym mu polecam. Od wielu miesięcy już Koalicja Obywatelska, no tutaj różne sondaże, różny poziom poparcia pokazują, ale utrzymuje się na pierwszym miejscu. No Ten ostatni sondaż pokazuje, że jest pół na pół, jeżeli chodzi o te mandaty. W, w wielu jednak sondażach pokazuje, że Koalicja Obywatelska, mimo tego, że prowadzi w sondażach, no to zabraknie jej koalicjanta, żeby mieć te większość. Ale co zrobił Donald Tusk po przegranych wyborach prezydenckich przez kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego, że jest liderem sondaży? Na czym polega to wysokie poparcie dla Koalicji Obywatelskiej już od wielu miesięcy? Czy to jest Donald Tusk, czy to jest słabość koalicjantów, czy to jest może też kryzys i te wewnętrzne tarcia w Prawie i Sprawiedliwości? Wszystkiego po trochę. Donald Tusk zaczął realizować swój program wyborczy, widząc, że już nie ma czasu na to, aby czekać na, na, na wybranego przez siebie je, popierającego jego politykę prezydenta. Bo im zdaniem spóźnił się dwa lata, no ale trudno taką decyzję podjęto, że będą czekać, będą czekać do wyborów. I nagle się okazało, że ten pragmatyz rządzenia, to rozliczenie przeszłości, to tworzenie no, jakichś rozwiązań proeuropejskich, realizacja poszczególnych jakichś tam uzyskanie dofinansowania na, na, na różnego rodzaju projekty z Unii Europejskiej przynosi efekty u tej umiarkowanej plus proeuropejskiej części polskiego społeczeństwa. Na to nakłada się jeszcze zmęczenie, bo nazwijmy to rzecz po imieniu, zmęczenie kompletnym brakiem wizji aktywności politycznej przez Polskę 2050 niż Szymona Hołownię oraz powiedziałbym absurdalnym Rady organizmem partii Razem, które, co spowodowało, że większość tego społeczeństwa, nazwijmy to mówię pro, czy centrowego i lewicowego, przeniosło swoje sympatie na Koalicję Obywatelską i na, na Donalda Tuska. Natomiast w przypadku tej drugiej części społeczeństwa część tych ludzi, no po prostu radykalnie nastawionych nastawiony do pewnych mitów, które funkcjonują w naszym społeczeństwie, czyli kwestii izraelskiej, kwestii niemieckiej, po prostu czy też wirtualnej, szalonej obrony wiary katolickiej, przed nie wiadomo czym, przeniosła swoje sympatie z spisu na, na, na, na partie radykalne, zwłaszcza na, na, na, na, na pana, tak, Brauna. Pana, ta, pana Brauna. Natomiast Konfederacja, dokładnie środowisko pana Mencena nazwijmy rzecz po imieniu, kupiło tą część młodzieży, która, która chciałaby niskich podatków, szybszego rozwoju gospodarczego, wzrostu pensji, czyli po prostu tej, tego przekazu, który on zbudował w trakcie kampanii prezydenckiej. Natomiast myślę, że powolutku, powolutku i tak będziemy wracać do sytuacji, w której ich platforma... Jeżeli będzie prowadziła mądrą politykę, to rozwiąże problem tych, tych, tych osób, które zawiodły się na, na, na, na, zwłaszcza na, na Polsce 2050. Natomiast PiS moim zdaniem powoli odbije część elektoratu, zwłaszcza, zwłaszcza Brawnowskiego. I bardzo dziękuję za ten komentarz. Profesor Piotr Mickiewicz, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego, był gościem Polskiego Radia 24. Panie profesorze, bardzo dziękuję i życzę zdrowych, spokojnych świąt. Dziękuję i wzajemnie pozdrawiam. Powtórka programu Autopromocja Gdy Państwo będą zasiadać do wielkanocnych stołów i zajadać się żurem i babką, to ja zabiorę Państwa na południe Europy. Będziemy święcić oliwę i oregano, malować jajka na czerwono, tłuc gliniane garnki i pałaszować pieczoną jagnięcinę. O Wielkanocy w Grecji już dziś po 10 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam. Autopromocja.